No cholero, sznurówka mi się z kaptura przeciągła za mocno, teraz ją trzeba będzie przyciskać znowu, żeby z drugiej strony zaczęła wystawać. Wkurwiające jest, jakiegoś supełka sobie muszę zrobić na końcu, żeby... No tak, cześć, to jest pewnie ostatni odcinek podcastu, a powód? No, pochorowałem się i prawdopodobnie będę musiał mieć gardło amputowane sam fakt, że teraz mówię, to jest dosyć niezwykła sprawa. Tak, no dobra. No to wyczepmy jeszcze coś z podcastarskiej szuflady. I tym razem będą trzy nagrania, raczej dłuższe, o niewielkiej dynamice. Pierwsze z nich zostało zarejestrowane w pralni. Z Jakubem Wąskiem liczyliśmy że w tej pralni, to tam uda nam się znaleźć miłość swojego życia. Jednak okazało się, że amerykańskie komedie romantyczne kłamią. Jedyna dziewczyna tam siedząca mówiła tylko po niemiecku. Prawy kanał. Poszło. Tak, tak. Idzie, idzie. Dobra. No to skoro mamy taką możliwość, to powiedz mi jak to jest władać światem. Jak to jest? Kontrolować trzech rzeczy. Wiesz, no, to generalnie nie jest takie proste. To trzeba być przede wszystkim odpowiedzialnym człowiekiem. E, I no wiesz, trzeba umieć podejmować słuszne decyzje. E, Ale naprawdę przecież nie masz żadnych ograniczeń, nic się nie ogranicza. Na, na twoim miejscu już dawno bym nie wiem, bawił się. Doprowadził pewno bym pół świata do ruiny, ludzie by cierpieli i tak robię zwierzęta. Nie? No ale no to co tutaj pieprzysz o odpowiedzialności? To jest bzdura. No wiesz, no ja jednak jakieś sumienie mam. Może nie takie jak, jak pan, pan premier były. No ale mam jednak sumienie i tym światem. Jakoś tak zarządzam, żeby się jeszcze nie rozleciał całkowicie. Jeszcze ten złotówkę, euro trzymam na poziomie i, i jak, jakoś to działa. Nie wiem. Co chciałbyś jeszcze wiedzieć o władaniu świata? <śmiech> Siedzimy w ogóle w pralni teraz. Rzeczy się piorą. To było całkiem stresujące przeżycie wejść tak do pralki, wszystko tam poustawiać i potem szybko, szybko, zanim woda zaleje, zanim się piana wytworzy zanim przede wszystkim wirowanie się zacznie uciec przez kanały, przez odpływ. No, Jakoś się nam to no, udało. Ja potwierdzam. Co prawda jeden akwarium został zniszczony, ale, ale ja, przeżyliśmy I, i, i w trakcie tej ucieczki dramatycznej zacząłeś mówić o tym, że uczysz się mówić słowa zaszpanuj słowem na... na dż, dż, dż, dż. Tak, uczę się mówić słowa, bo jestem w takiej szkole. Mam pytanie, ile pralek? Jedną pralkę. Jedną pralkę zajęliśmy. Nie, nie, nie. Jedną pralkę, tak? Tak, tak. Właśnie, zajęliśmy jedną pralkę i, i, i skradając się do tej pralki zacząłem Ci tłumaczyć o tym, jak ostatnio Uczę się śpiewać poprzez naukę mówienia. I ostatnio nauczyłem się nowego słowa, które brzmi dżdżownica. Co... To jaśnie, na mnie nie załapał różnicy. Dokładnie, bo co należy zwrócić. U... Jak, na co należy zwrócić uwagę w tym słowie, tak? E... Po, po pierwsze, a też, też a. Po pierwsze, że zaczyna się od D. I drugą, drugą, e, drugą literą jest takie z kropką. I zaczynając od D e, trzeba to wypowiedzieć jako D, a nie G, bo normalnie ludzie wypowiadają źle słowo dż, Ludzie mówią albo drżownica, albo drzy czy coś takiego. A powinno być hmm. D, rzet i G. Tak, dokładnie, dokładnie. Tego nauczyłem się właśnie po, w tym tygodniu w tej szkole. I teraz już zawsze, jak ktoś mnie spyta, e, co w trawie piszczy, to będę mógł odpowiedzieć Dżdżownica, a nie dżdżownica, co jest niepoprawną formą tego wyrazu, przynajmniej w mowie scenicznej. Co ty robisz tym dżdżownicą, że one piszczą w trawie? Generalnie... E, nic nie robię z nimi ale no zawsze piszczą, widok. nigdy nie słyszałeś piszczącej czczownicy drżczownicy nie ja nie miałem okazji ale, ale ten mm. to nie wiem co mu odpisać pyta się czy, czy będę na spotkaniu ty będziesz to odpiszę za ciebie i za mnie ja będę ale później będę może od uh -huh. 21:00 tak to ciekawe, że masowo takie samo wysyłanie. Tak to jest niesamowite. Nie ma chodzi takiego indywidualizmu. O, chodzi akurat teraz, powiedzmy w nagraniu, to chodzi o yy, przywódcę naszej sekty. Tak, dokładnie. No w sumie do, do tego się sprowadza jego rola, nie? No już, nie? No daj spokój, mi miejsce spotkań. No, miejsce spotkań stałe i to w gabinecie psychiatrycznym, prawie. Prawie. Tak bardzo brakuje białych kaftanów. No a to niebieskie Ej, ściany. Tak, tak, ja to zrobię. E, co sobie wykombinuję, stali? jak będę w domu następnym razem. Sobie wykombinuję z jakiegoś prześcieradła, albo czegoś takiego. Nie, o, szlafrok taki w Krakowie tutaj. Przebiorę. Taki szlafrok, szlafrok taki, to jest taki taki. Szpitalny. Cienki, cienki szlafrok taki właśnie niemal, niemalże szpitalny, wcale nie taki miły pluszowy. Tylko taki, taki zwykły szmata i y, akurat tak tak będzie, żeby założyć sobie iść tak na odwrót i, i z tyłu no. y, te rękawy, żeby zapleść się zawiązać. Super może Chcesz możliwe. tak przyjść do sekty? Czy? No, y, Tłumaczyłem um, dzisiaj z spółlokatorce, o co chodzi, bo no, pytam się jej: ej, jest, jest ten, jest spotkanie odwykowe, idziesz, a, a, a ona co? O co chodzi? No, że wino Jakie tam Spotkanie się odwykowe, Ech, co jej tyle, ile tego wina. Nie, bo no to zacząłem jej tłumaczyć, że nie, to nie chodzi o odwyk, nie chodzi o alkohol, chodzi o. E, to jest po prostu spotkanie wesołej swojej sekty, w gabinecie psychologa. Kiedy no e, no to powiedziałem, stwierdziłem, że, stwierdziłem, że e, to nie brzmi tak dobrze, A. jak myślałem, bo to miało złagodzić słowo odwyk. A. Spotkanie bez mojej sekty w y, gabinecie psychologa. Ciekawe co ludzie myślą, Jak przyszło odwyk. No, pewnie, że alkohol i narkotyki, nie? No jeszcze, jeszcze w takim miejscu. No, e, a kojarzysz y, tą y, znajomą, co, co tam Przysznie? przeprowadziłem ją tydzień temu? Kto? Taka się siedziała na, na fotelu, zmyła się szybko. To twoja znajoma? No moja ja znajoma. To no tak jakoś nie. Widziałem się z nią i zbliżyła się to 19, pytanie. No. A idziesz, idziesz na ten? Na no, grupę, że to jest sekta. No trochę. Pierwszy, pierwszy raz jak tam byłem było, były poruszane tematy tak bardzo związane z religią, naprawdę. Kiedy? Jak no byłeś? wtedy, wtedy jak, jak, jak ona jak ona przyszła na, na, na tą chwilę. Tydzień temu, tak? Tydzień temu. Na, na A, tym początku. Jeszcze, jeszcze mnie najbardziej e, tam zniszczyło, że tak powiem. E. Ona chciała napić się wina. No, to, no, to Pamiętasz tę sytuację? Tak, tak. Ale tak, no. no. reakcja tamka to nie jest do tych ceł. Takie sekciarski. <ślad> nie, no, w, sumie, w sumie, jakby na to nie patrzyć, to, to, to, to z, zawsze to jest główny problem. E, to znaczy? to znaczy? To znaczy, trochę tego wina schodzi, a potem no, może by ktoś to dopił, a <ślad> to nikomu nie smakuje. Połowa osób z samochodami reszta nie, nie, nie, nie, nie lubi wina. <średitu LPBravo> zawsze tak jest przecież. I za, za, zawsze jest problem, że, no, no w sumie ono już kiśnie powoli. <średitu> niech, to, niech je ktoś wymęczy. Ja mam wino w lodówce teraz. Już ma trzy tygodnie. To znaczy, że jest lepsza. W każdym razie mm. ona yy, Parę dni temu, co, co coś SMS-em mi, mi się zapytała, czy, czy strasznie ją obgadali ludzie, jak, jak wyszła, jak się tak lotniła. Ja tak, co? Nie, naprawdę na uważasz, że nie mieliśmy żadnych ciekawszych tematów niż Twoja osoba. No tak, Ale naprawdę. naprawdę ludzie coś nie. takiego mają, nie? że, że, że, że jakoś się strasznie. Że myślą, że są zawsze że są w centrum. Tak. Jak wychodzą, to od razu myślę, że ich się obgaduje. A co dziwne, w niektórych społecznościach, grupach tak rzeczywiście jest ludzi, nie? Na przykład tak obserwuję teraz, taką paczkę w sumie znajomych zbieramy, zbieramy, tworzymy w tej szkole muzycznej, tak? gdzie uczę się mówić A właśnie a e, dygresja kolejna, e, no. nikt się nie połapie w tym, co mówimy. E, po co tam jesteś w tej szkole? Żeby poznać ludzi. Znaczy pod, tak, dlaczego ja tam poszedłem? Tak po tak? prostu dla frajdy. Czy, czy, czy ma to jakiś wyższy cel? Wiesz co, chcę się nauczyć śpiewać, bo chcę być takim bardem. Hmm. I mam trochę tekstów, fajnie to wychodzi i niedługo o. będzie YouTube jakiś. Taki by, się... może, może by tak jakaś kooperacja pod tytułem yy, Ja, Ty, moja nagrywajka. O, czemu nie? Nagrywam już parę, parę rzeczy. No to, to rozumiem gitara, nie? I tak, takie, no i to wokal, gitara się, się to... super nagrywa na, ja mogę. na coś takiego. O, no, znaczy no, ja mam hardwójkę, nie mogę. to to samo jest w zasadzie. Tak, chociaż nie jest średnio tak jestem zadowolony z dźwięku. Nie wiem, jak twoje nagrywa. Czy lepiej, bo to nowsze. No kwestia ustawień. A tak, no już gitary sporo nagrywałem, jakieś, jakieś yy, nagrać, mogę nie, na maila podesłać przykładowe. E, też Ci troszkę też obrabiałem, mogę jakieś... znaczy ten, chętnie bym coś takiego powrzucał, często jako wstawki do podcastu. Do o, to ja chętnie bardzo. Fajne są takie rzeczy, jak, jak czasem brakuje, nie wiem, trzech minut, 4 o. minut. O. Do, do Pełnej 10 do... minut. Do minut. Widziałem to, widziałem, już szukałem Twojego maila, no to wpisuję. Paweł Duraj, nie? Czy, Czy inny co? koncept. Inny koncept, tak. I... Po nazwisku Sofie... też się znajdzie, pierwszy link z góry jestem. Tak? A... Tak, Paweł okay. Duraj od razu pierwszy link ja z teraz jest. siebie muszę wypozycjonować, swojego <laughs> bloga, bo miałem kiedyś bloga rok temu, nie? I teraz gdzieś tam w katalogach dodawałem linki, nie? Do swojego starego bloga i moja domena już jest nieaktualna ze starym blogiem i teraz zostały te linki do katalogów, nie? Czyli tam pisałem, typ, wiesz, pozycjonowanie, nie? Mm. Żeby wysoko moja strona była w Google, to pisałem tam na przykład blog z brodą albo coś takiego, żeby ludzie teraz wchodzą do katalogów i tam nic nie ma. No nie mam. Nie. Jak wpisujesz moje imię i nazwisko, to trafiasz na spam. Ale to, to, to już taka Nigdy się taka nie kwestia. zajmowałem pozycjonowaniem jakoś po prostu tak samo wyszło, no w sumie, ale jak się firmuje no jest swoim czasem, nazwiskiem swoim no? imieniem, i nazw imieniem i nazwiskiem no to to jest ten I jak jest trochę treści, no poza tym w spot fajnie to wszystko no, to... kontroluje o, teraz się włącza muzyka teraz w tym momencie, wiesz, jak to montujesz to włączasz w tyle muzykę dodajesz taką spokojną, okej? Okay? <laughs> No właśnie tak <grystuj�> dokładnie tak o czym to To jakaś dygresja właśnie to też myślę <grystuj> mówiłem że się wszyscy pogubią A... Czekaj, pytałeś o muzyczną, po co tam jestem? Tak. Wcześniej A o to, co pytałeś? Czemu bym... No bo coś, coś o, o, Bo, o, o, bo mówiłem... mówić o drżdżownicy, że no jestem to, to tam po to, to, żeby... Ale znowu o tym wyjść. mówiłem tak, i ty nie dlatego wiem. zrobiłeś dygresję. Chyba, nie wiem. Nie wiem. na no, od byliśmy ostatnio. Piliśmy. ja wszędzie wcześniej Ja piłem. Ale opłacało A. się wyjść wcześniej. Tak, Pierwszy raz chyba mi się zdarzyło tak, tak, tak fajny ten, taki fajny wieczór, że mam popołudnie. Widziałem się z czterema różnymi ludźmi, nie? Czy tam powiedzmy was liczę jako jednego hmm. ludzia. Najpierw się z kimś tam zobaczyć, coś szybko załatwić, potem z tą znajomą, potem tam z wami, potem jak poszedłem, to to, to jeszcze... Jeszcze y, widziałem się z, tak na chwilę z jedną znajomą, a potem jak wracałem już, spotkałeś kogoś. No to nie, nie, nie, nie, nie. Akurat przechodziłem przez plac nowy na placu nowym. Y, Ktoś moja spotkał znajoma ma. Moja znajoma często pomaga w takiej knajpce prowadzonej przez jej chłopaka. Mhm. No to a, a nuż będzie akurat, no to, to zejdę popatrzę. i, i... I był. No, i, no i była, była yes. tam. Co prawda za bardzo nie było warunków do rozmowy, no bo tłumy, jak to w sobotę na Kazimierzu. No ale siadałem sobie przy barze, powoli sączyłem piwo, czasem tam parę zdań zamieniliśmy, a tak, no to tak, bez, bez żadnego pytania, bez, bez niczego, tak z własnej inicjatywy barman, tam, tam, tam jej chłopak, którego nie znam absolutnie, nalewał mi szoty, takie drinki jakieś smaczne. Tak, sam z siebie. Tak w Za darmo, tak? Za darmo bez, bez niczego, bez pytania, tak po prostu Fajnie, polewał. Tak. Przecież, no, jesteś na tym etapie słabu, że. Ale po, drinki się... za darmo. A, to też nie poczułem się jak, jak taki prawdziwy. Tak? Przecież cały bar oblężony, nie? Pełno ludzi. A ty dostajesz szoty za darmo. A, a ja bez żadnego słowa, bez, bez kiwnięcia głową mam polewane. Tym bardziej, że fajnie. cały czas y, mam piwo, już piwą. Się... piwo. No to cię fajnie miałeś. No właśnie, a propos piwa, postaram się zabrać dzisiaj. Zamiast ostatnia butelka. Piwo. A, nie, to, nie. No, no. Przecież no, wspominaję o pędzeniu piwa, tak? O ważeniu. Będzi to się chyba... Binder, binder. Się, tak. będzie. Zabiorę ostatnią butelkę, która mi została. No. To jest z tym, to, że... Tak zostaw ją do 21. No właśnie, że ją trzeba będzie wystawić za okno, na parapet, o. żeby była chłodniejsza trochę, to chyba lodówki nie ma. Nie, W sumie nie obiecuję, że będę, a jak będę tak 21.2, Max. Znaczy, no. w tygodzinę. O, fajna gitara. Ty może kojarzysz Jacka Klejfa? Clay. E, no, no jasny kojarzę go, ale tak tak. w sensie e, z piosenek po głosie bym poznał, ale jakichś po, poszczególnych piosenek, A. no to nie, nie. w Więc coś mi się to, jak, jak już na niego trafiałem to mi się podobało no. coś tam kojarzy jedną, coś o, o huśtawkach piosenkę, huśtawka tak. chyba się nazywała tak. nawet jest taka piosenka e, ale e, jakoś tak nie, nie, nie znam za bardzo ja właśnie ostatnio takich bardowych rzeczy słucham i, i codziennie praktycznie Jacek Grave gdzieś tam na laptopie jest otwarony przez kilka minut co najmniej. Polecam, bo świetny ma tekst. się sam zdziwiłem, że mam takie starocie. Nagranie sprzed pięciu lat albo i sześciu nie umiem liczyć. No, jak się przypomentało, to je tutaj wrzucę. Jesteśmy w centrum handlowym. Jestem ja z kolegą i e, znaleźliśmy... Tak, to, to jest, to jest on. E, znaleźliśmy na podłodze leżący, taki samotny w kąciku, tak płakał. Balonik czerwony z Eurobanku. Stoisko Eurobanku jest w drugiej części Niedaleko. centrum handlowego. Także postanowiliśmy być bardzo mili i uczynni. No i odnieść tego zgubionego Balonika, bo na pewno jego mama, pani Balonikowa, bardzo się martwi tak. o niego. Także teraz zmierzamy tam z nadzieją, że Prawda, o 19... Baloniku? A bar balonik kwilił e, No i. O, ta nie działa. O, drzwi obrotowe się. Coś im się stało. Biedne. E, tak więc e, mamy nadzieję, że mimo, że jest już 19, a nawet po 19, to że z tej będzie dalej otwarte i zdołamy oddać balonika. Maciej Skwara zawsze powtarza, że należy czynić dobro. Więc czynimy dobro. Pomagamy zagubionym palnikom. No patrz co on zrobił! Teraz przyjechał. To z tego, żeby to było w szczycie No. Yy. Yy. Straciłem wątek. Aha, coś, coś. Ostatnio zauważyłem, że strasznie dużo mówię o Maćku w skwarze. Ostatnio też miałem do niego jakąś o, bo, bo stawkę. Nie a, bo w, to, w ogóle. Bo to, ty to to jest... to, to mu powiedziałeś, wąt. A I to, to nie ale. tylko to, w ostatnim, ostatnim yy, w ostatnim podcaście powodziowym też to, coś do niego piłem. Yy, no i mm, też Dobre, nie wiem czemu. Tutaj, powiem, to tak. Ja. <grym> Razem musimy mówić, ale do tego musimy zlę... zatrzymać nagrywanie i zwiększyć czułość, żeby było słać panią. Gdzie jest to stoisko w ogóle? Co to może zrobić?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 Prowadził kino nisza, dawniej troszkę współpracował z Pichontem, troszkę innych rzeczy jeszcze nagrywał, no to zadzwonił, że znalazł się w Krakowiu i spotkaliśmy się na chwilkę, o, Koras też był. No i Filip nawet przyprowadził bardzo miłą dziewoję, ale już nie pamiętam jej imienia, na M jakoś się zaczynało albo coś. W sumie to troszkę szkoda, że nic konkretnego razem nie nagrywaliśmy, ale jakoś tak nie było nastroju do tego. Wierdzi, że wykręca. Znaczy. No, no, większość osób wykręca. A, <gry> czy, a, czy to a, będzie w podcaście? Już się nagrywa. Nie, ty, ty teraz dopiero włączyłem. Się nie, nagrywa? Nie, nie, będzie. Wątpię, że było jak już, no to coś wypię, jak podniek, będę mieć więcej czasu. się nagrywa. się Zwrócę. nagrywa. A tak, tam będzie. pamiąteczka. Pełno mam takich nagrań, różnych. Że... Nigdy nie używam światła dziennego, chociażby dlatego, że ludzie tam mówią niewyraźnie, albo jest głośno, albo coś. Nie wiedziałem, że zbierasz takie rzeczy. Ja Nie, e, nie zbieram. Świetnie, e, nagrywka jest się, świetnym się, e, sposobem na utrwalanie magii chwili. Takie wrażenie. zdjęcie. Zdecydowanie. Zdjęcie, zdjęcie to jest nic, nawet film, który ma i obraz, i dźwięk, to jest nic w porównaniu z magią chwili uchwyconej na sam dźwięk. Zgadzam Munstwo traczego. Teraz nagrałem coś było. takiego we Wrocławiu. I było mi tam taki fragment Ej, wynieście go czy coś takiego i to było o mnie. <śmiech> <śmiech> Od tamtej pory nie nagrywam już. Mówiłem no ludzie radny. reagują no, niezbyt nie przychywnie na to, to. Nie, nie, nie, nie o to chodziło, no? że ej, wynieście go, bo nagrywa, tylko ej wynieście go, bo nie jest w stanie już A egzystować. <śmiech> egzystować ale... <śmiech> ale to było dawno i nieprawda. <śmiech> w czasach właśnie kiedy byłem więcej niż teraz ile to w ogóle masz lat? Ja? 38 nie. nie no tak poważnie to... to młoda wygląda no wiesz no, jak ma się te 19 <grym> lat ile? Ten... <grym> 25 bym powiedział to strzelaj jeszcze ty możesz strzelić nie ja tak tak... Strzela że 24. do no dobrze, strzeli. No, to jest rok starczy ode mnie. Ale wyglądasz młodziej. Tak, tak, wiem. Zdecydowanie. Do 20 któregoś roku życia pytano mnie o dowód zawsze, więc jakoś zdążyłem zauważyć. Mm. Jeszcze jak przykłada maszynkę wibrującą do kręgosłupa, aż całe tak ciarki przychodzą po całym ciele. Mam szczoteczkę elektryczną do zębów, to, to jest paskudne uczucie. No on a spędzi. No. Jeszcze podgarnianie pod... włosów jest bardzo intymne? Nie. No to też jest Chyba, w to też dotykasz się tam. po miejscu. Ale, ale sam siebie, a tutaj ob, obca osoba e, dotyka Cię, tak? Jeszcze i jeszcze e, pozwalasz jej, żeby ostrym, niebezpiecznym narzędziem zaraz obok uszu e, i oczu e, Ci śmigała. Ale maszynka Cię nie zapnie bardzo. Ale e, nożyczkami. O. W takim razie... Wychodzi na to, że e, fryzjerzy są ekshibicjonistami, bo szybę taką zakładają w salonach, żeby wszyscy widzieli, że się tam tnie. Tak. A to nie, to nie, nie, nie musi żeby mieć widzieli. związku e, jakiegoś okołoseksualnego, ani z takiego, ale to jest na swój sposób e, takie intymne, e, czy tam tam erotyczne, może troszkę... Nie ma związku. Takie coś, doświadczenie. Samsung, siłę odbierają nam. No nie wiem, no, wiesz, nigdy nie zastanawiałem się pod tym kątem, w sumie. Ale tak to jest przecież, ktoś obcy, czy, czy na ulicy jakby ktoś obcy, po, po, albo w autobusie, siedzisz sobie w autobusie tak samo jak u fryzjera i nagle ktoś, ktoś siedzi za tobą, zaczyna cię macać po tej głowie. Jeżeli bym jak go o to poprosił reagujesz? wcześniej, ale jeżeli bym go poprosił ktoś wcześniej, zupełnie obcy. zapłaci. Ale pro, prosiłem wcześniej fryzjera, żeby mnie ostrzykł, więc musiałbym powiedzieć na przykład w autobusie: Dzień dobry, może pan mnie dotknąć w głowę, i on by musiał mnie dotknąć, i dopiero wtedy ewentualnie mógłbym zastanawiać się, czy to jest dziwne, czy nie. Tak ja nie... samo jakby ktoś obcy przyszedł i zaczął cię strzyc. No, to też jest dziwne, prawda? Więc jakby. Nie wiem, ja nie czuję się zgwałcony mentalnie. <grym> <grym> Coś. Jakby. Moja głowa jest dla wszystkich fryzjerów. A jeszcze najlepsze w tym, w tym wszystkim jest to, że jak wychodzisz, to, to jesteś tak mega niezdolny z efektów. Nie, to pierwsze co trzeba zrobić, to się potarmosić po głowie. Mm -hmm. No to też, to, to, to, to, to, to zawsze. Jak, ja od razu jak wychodzę, to od razu się tarmoszę. Tylko tak, wytrzymaj do drzwi, wytrzymaj do drzwi i w końcu cię czesała czas, jeszcze. Żeby było tak, jak ma być według mnie. Ale to nie co, miał... serio, ja od razu tarmoszę. A jak wracam do domu, to od razu myję. No, właściwie to mądre, bo nie wiadomo kto był cięty tym Poza tym strętem. tak rzadko bywam u fryzjera, że ostatnio moja fryzjerka mnie pochwaliła za to, jak sobie obcinam <grym> Ja tam kiedyś stwierdziłem, że w sumie nie mam czasu iść do fryzjera, są lepsze rzeczy, do roboty w życiu. Ja tak Nie chodziłem przez dwa lata, w końcu miałem włosy długie, długie, mam nawet zdjęcia gdzieś tutaj. Nie tak, tak gdzieś potąd miałem włosy Szybko mi urosły, naprawdę w roku mi tak urosły Działa tamto? Co działa? Żyrandol ra, ży ten No Nie, nie jest podpięty do gniazdka e, Klimat by był I sprzedałeś te włosy? bo było tak, że ja siedziałem gdzieś, nie chyba tutaj jakoś, czy tam gdziekolwiek No i spółlokatorka pożyczała od spółlokatora nożyczki, żeby coś uciąć. Ucięła i się pytała go, Leszku, Leszku, mogę ci uciąć palec? Leszku był niemiły, nie pozwolił. No to się pyta mnie, Pawle, Pawle, mogę ci uciąć włosy? Kibnąłem tylko głową. Wystarczyło, zostałem posadzony na tym krzesełku. Zaraz sąsiadki nasze były, się zleciały, to było 3 lata temu. Zleciały się do tego mieszkania, no o, dekapitujemy Pawła. No i... No i yy, yy, yy, yy, słyszałem takie soczyste, ciach tuż nad uchem. I jeszcze bardziej soczyste, o kurwa, współlokatorki. No to współlokator. No, faktycznie, chyba trochę za dużo. A dalej też było tylko weselej, im. Nie, no ja też mam w sumie z takich cięć, w sensie z No hmm, Fajnie było. Tak. Tylko, że no, A później no. idź do normalnego fryzjera, proszę uratować mnie. Nie, S specjalnie na coś nie szedłem. Zanim nagranie się skończy, to jeszcze jedna sprawa. Kuba Ryszkiewicz, prowadzący podcast Powyżej Uszu, spamował już jakiś czas o tym, że wziął się za robienie serialu o zombie. Mówił o tym w swoim podcaście, zadręczał też postami ludzi na fejsie. No i napisał też w końcu do mnie osobiście z prośbą o nagłośnienie sprawy, bo zbiórka trwa, na Polak potrafi, na ten jego serialowy projekt, póki śmierć nas nie rozłączy. W sumie to dosyć sceptycznie, jestem do tego nastawionym. Niby lubię klimaty post-apo, lubię też klimaty zombie, ale wątpię, czy gdybym trafił na taką produkcję w internecie, to bym ją obejrzał ale potem sobie pomyślałem, że hej, że przecież fajnie, że niektórym ludziom chce się robić rzeczy, a że jeszcze jest człowiek, którego znam z troszkę innych kręgów, no to dorzuciłem mu dychę na ten serial, niech ma. No nawet nie dlatego, że zależy mi na jego powstaniu, ale tak po prostu, żeby wyrazić swoje poparcie ogólnie pojętemu robieniu rzeczy. Może ktoś z was będzie zainteresowany, żeby parę złotych przylać na ten projekt. Poszukajcie wtedy, póki śmierć na Polak potrafi. I no. No i tego. To tyle. Na razie. Cześć.